Dzień dobry wszystkim. Temat frekwencji dzisiaj. Jak temat frekwencji, to niektórzy odpalili wrotki i, i nie pojawili się tutaj, nie? Ale usprawiedliwieni są z tego, co wiem, także nie ma problemu. Frekwencja. Na początek może podam definicji frekwencji. Dla nie wszystkich może być, być może to słowo jasne. Słowo frekwencja pochodzi od łacińskiego frequentia, co oznacza po prostu częstotliwość. Zresztą czasami, jak stroicie radio, stroicie telewizję, prawda, pokazuje się tam taki napis frekwencji, no to właśnie oznacza częstotliwość, więc słowo frekwencja dosłownie oznacza częstotliwość, ale generalnie definicja frekwencji brzmi w ten sposób, że to jest stosunek liczby osób, które wzięły lub mają wziąć udział w jakimś zdarzeniu, wyrażana najczęściej procentowo do liczby osób, które były zaproszone lub miały prawo wziąć udział w danym zdarzeniu. Tak to mniej więcej brzmi. Więc to po prostu jest, powiedzmy, liczba osób, która mogła przyjść i, i która z tego skorzystała w stosunku do osób, które nie przyszły i nie skorzystały. Ja wiem, dlaczego mi ten temat przekazano. Wiecie, ja mam taki no, zwyczaj, czy, czy, czy kiedy schodzę po uwielbieniu, to robię dwie rzeczy. Po pierwsze, piję wodę, bo wiecie, od pół do dziewiątej grupa muzyczna już funkcjonuje tutaj i, i, i troszeczkę głos już mam zużyty, więc warto nawodnić gardło. A druga rzecz, jaką robię, to po prostu liczę ludzi na nabożeństwie. Nie wiem, czy może jesteście zainteresowani w tym, jak, jak te obliczenia wyglądają, więc nie będę się w szczegóły ten zbytnio wgłębiał, podam wam tylko parę danych, na przykład w 2017 roku na nabożeństwach średnio było 72 osoby. W procentach mi to wyszło 68%, ponieważ mamy 107 miejsc tutaj na sali. Najniższa frekwencja, jaka miała miejsce, to było 48 osób, to jest 45% zajętych miejsc, maksymalna 85 osób, czyli 79% zajętych miejsc. W 2018 roku średnia liczba osób, to było 69 osób, czyli około 65% zajętych miejsc, minimalna liczba obecnych 54 osoby, maksymalna 91 osób, w 2019 do tej pory było najniższa frekwencja, to była 49 osób, ale to było, wiecie, świeżo po Nowym Roku, więc oczywiste powody. Najwyższa liczba 104 osoby w czasie świąt wielkanocnych. I te 104 osoby to już było 97% zajętych miejsc. I wiecie, no możecie sobie pomyśleć, po co ktoś liczy osoby? Po co ktoś liczy ile jest osób. Wiecie, ja lubię liczby, bo liczby są konkretne, one nie ściemniają. Jeśli jest liczba 22, to nie jest może 18, ani może 26. Więc jeśli się doliczę, tyle i tyle osób, i oczywiście to nie ma sensu liczyć i wyciągać jakieś wnioski po jednym czy dwóch nabożeństwach, ale jeśli policzysz na kilku nabożeństwach, to możesz, powiedzmy, zobaczyć jaka jest tendencja, prawda? I to już coś może mówić. I wiecie, ja generalnie wierzę, że Słowo owoc w języku greckim to jest dosłownie konkretny, mierzalny, widzialny efekt. Więc to nie jest coś, co może jest, a może nie jest, tylko to jest coś konkretnego, co się da policzyć, co się da zmierzyć, co się da określić w faktach. I tak jak Biblia mówi, że jesteśmy powołani do tego przynosić Bogu wiele owoców, prawda, żebyśmy szli i przynosili Bogu owoc, to między innymi właśnie to, co się wyraża w liczbach, świadczy o czym, o tym, czy owoc jest, czy nie jest. Wiecie, ja wierzę, że to nie tylko tyczy się jakby całego Kościoła, to się tyczy zawsze również i naszego osobistego życia. I ja wierzę w coś takiego, że od czasu do czasu powinniśmy sobie robić taki rekonesans co jakiś czas i sprawdzać, jak wyglądają nasze efekty w naszym życiu. Czy to w naszej pracy, czy to w nauce, czy to w sensie grupy, czy muzycznej, czy domowej. I dobrze sobie jest taki bilans zrobić i, i po prostu wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Wiecie, bo my musimy się nauczyć tego, że aktywność nie zawsze wiąże się z produktywnością. My potrzebujemy właśnie tego, aby nasza produktywność rosła, tak by nasza aktywność nie była parą w gwizdek, prawda, tak zwanym. My czytamy na przykład w księdze jak gełusza, siejecie wiele, ale zbieracie mało. Pracujecie dużo, ale jakby do dziurowego worka. Więc my widzimy, że można być aktywnym, ale nie być produktywnym, nie, nie przynosić owocu. I o co chodzi w tym takim ocenianiu, można powiedzieć, swojego życia czy, czy efektów grupy? Tu nie chodzi o to, żeby zobaczyć jakieś słabe rzeczy i stwierdzić, ale jestem do bani, ale jestem do niczego. Wiecie, tu chodzi o trzeźwą ocenę, by zobaczyć, co dobrze funkcjonuje, co przynosi owoce, a co nie. I to, co dobrze funkcjonuje, wzmocnić i jeszcze ulepszyć tą część, tą działkę, że tak powiem. A to, co słabe, to co, co nie przynosi owocu, odciąć i w to miejsce by zaprowadzić jakieś zmiany. I o to chodzi w tym całym bilansie. Bo wiecie, to nigdy nie jest tak, że czy to w przypadku Twoim, czy to w przypadku grupy, czy Kościoła, że jest tak zero-jedynkowo, że albo wszystko jest do bani, albo wszystko jest piękne. Nigdy tak nie jest. Zawsze jest coś dobrego w każdym jednym Kościele i zawsze jest coś słabego w każdym jednym Kościele, czy grupie, czy w Twoim życiu. I teraz właśnie chodzi o to, żeby to, co słabe wyeliminować, to, co nie przynosi owoców, wyeliminować yy, i wprowadzić zmiany, natomiast to, co dobre, to, co dobre po prostu wzmocnić. Wiecie, bo my mamy taką tendencję, że niektórzy to albo się skupiają na tym, co dobre w ich życiu i są takimi, zaczynają być takimi, wiecie, bufonami panami, doskonałymi, nie widzą tego, co jest niewłaściwe, co jest do korekty, co do poprawy. Ale myślę, że jednak większość ludzi jest taka, że się skupia na tym, co jest złe i słabe w ich życiu i się załamuje i dołuje w tym, że o, jak, im, jak to są do niczego, prawda, zamiast wziąć to, wyeliminować w trzeźwy taki sposób i, i po prostu to poprawić, widząc te dobre rzeczy i ciesząc się z tych dobrych rzeczy, które są w ich życiu. Amen. I wiecie, problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy to, co kiedy to, co słabe, co, to, co chore, to, co złe, dominuje nad tym, to, co dobre. Natomiast wiecie, jeśli to, co mocne, co silne, dominuje nad tym, co słabe, to nawet jeśli to, co słabe jest w Kościele czy, czy w danej grupie, to nie będzie miało takiego znaczenia i grupa, Kościół czy ty będziesz nadal się rozwijał. I wiecie, dlatego ja liczę... Dlatego patrzę na frekwencję, ponieważ liczebny wzrost mówi o tym, czy Kościół się rozwija, czy nie. Bo wiecie, jeśli Kościół się rozwija, to również rośnie w liczbę. Albo przynajmniej nie ta liczba nie spada. Bo, wiecie, bo bo jeśli liczba osób spada, to znaczy, że Kościół się zwija, nie rozwija. I dotyczy to każdej grupy, każdego człowieka. W ogóle czym jest biblijny termin Kościół? Bo wiecie, w języku polskim termin Kościół jest... Niezbyt szczęśliwy, bo on pochodzi po prostu od czeskiego kastel, natomiast oryginalne słowo greckie to jest słowo eklezja i to po prostu znaczy dosłownie zgromadzenie, grupa ludzi, zebranie razem. Więc to jest w pewnym sensie sensem Kościoła, przebywanie razem, zbieranie się razem. Słowo eklezja, ono pochodzi zresztą, zostało wzięte z, to jest pojęcie z demokracji ateńskiej, gdzie mieszkańcy miasta po prostu zbierali się na jakimś rynku, prawda, omawiali tam tematy do, dotyczące ich miasta, podejmowali pewne decyzje, świętowali, cieszyli się, się z pewnych rzeczy, smucili się z pewnych innych rzeczy, prawda, gdzie to życie miasta miało miejsce, po prostu się odbywało. I to jest właśnie słowo eklezja, dlatego też mamy to słowo zbór, ono może nie brzmi tak jakoś, wiecie... Tak troszeczkę nam wschodnio brzmi, ale ono jest bliższe tego słowa eklezja, o którym właśnie mówi język grecki. No właśnie, no, no ja się po prostu spotkałem z innymi opiniami, dlatego tak to mówię. Ale jak, wie, jak widzicie, w każdym bądź razie słowo zbór jest bliższe temu oryginałowi niż Kościół. I teraz co mam na myśli, mówiąc o zgromadzeniu, prawda, bo no padło tutaj w zasadzie to, że ja liczę tutaj na nabożeństwach ludzi, prawda, Natomiast zobaczmy sobie, jak to w dziejach apostolskich, gdzie wierzący się gromadzili. Dzieje apostolskie 2,46 na przykład mówi, 2,46, codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. 5,42 mówi, Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi, głosić im dobrej nowiny w Chrystusie Jezusie. Mamy też inne fragmenty w dzieje apostolskie 2020 -20, na przykład apostoł Paweł, nie uchylałem się wam zwiastować tego, co pożyteczne, publicznie i po domach. Jakby dwa aspekty życia Kościoła, jakby dwa aspekty gromadzenia się Kościoła. Wiecie, bo w dziejach apostolskich czytamy właśnie, że wierzący gromadzili się w świątyni i my mamy czasami takie niewłaściwe pojęcie, co oznacza słowo świątynia w tamtych czasach, bo, bo nam się wydawało, prawda, że oni się spotykali, nie wiem, takie świątynie, świątyni, jak gdzieś widzimy budynki kościelne albo co najmniej w miejscu świętym w świątyni. Ale wiecie, gdyby wierzący chcieli spotykać w świątyni tej jakby właściwej, gdzie składa się ofiary, to po pierwsze by się nie pomieścili, bo, bo, bo wierzących się zbierało z 3 do 7 tysięcy osób w Jerozolimie wówczas. Lub też po prostu straż świątynna i kapłani by na kopach wynieśli takich, takich chrześcijan. Wiecie, słowo świątynia jest szeroko pojęcie i, tu, i, i słowo świątynia w tym miejscu ma na myśli takie miejsce, które nazywało się przysionek Salomona. To było takie miejsce w, w obrębie dziedzińcu, pogan, zadaszenie na kolumnach, to był taki obszar bez ścian, co jest, myślę, symboliczne i charakterystyczne. I to było takie miejsce, gdzie ludzie chodzili do świątyni, ze świątyni, to było takie ruchliwe miejsce, wiecie, to troszeczkę tak, jakbyśmy my w dzień handlowy przenieśli nasze spotkanie stąd, gdzieś na Kaufland i tam po prostu robili swoje, prawda? I ktoś wychodzi, patrzy, co się dzieje, co, co to za jedni i tak dalej. I to jest właśnie ten aspekt publiczny funkcjonowania Kościoła, ale my widzimy właśnie również ten aspekt spotykania się po domach. W mniejszym gronie, w żadnym domu się parę tysięcy ludzi tam nie, nie mogło zmieścić, prawda? I o co chodziło na tym aspekcie publiczności? I myślę, że to można przenieść na grunt naszej rzeczywistości w ten sposób, że te spotkania w przysionku Salomona to były te, te nabożeństwa niedzielne, prawda? Natomiast spotkania po domach, to po prostu te nasze grupy domowe, nasze służby, w których funkcjonujemy, jak na przykład grupa muzyczna, prawda? I wiecie, był taki problem, jakieś 30 lat temu zaczęły być modne mega kościoły w Stanach Zjednoczonych, one się rozwijały, to były kościoły po kilka tysięcy osób. W pewnym momencie zaczął się pewien problem, bo okazało się, że ludzie stamtąd zaczynali odchodzić, bo to odbywało się w ten sposób, że było kilku profesjonalistów na scenie, którzy robili swoje, a reszta nie bardzo miała jak uczestniczyć w tym. Po jakimś czasie zaczęła się moda na, na początku lat 2000 na kościoły domowe. I tutaj kolejne ekstremum, niepotrzebne są budynki, niepotrzebne są struktury, niepotrzebna jest organizacja. Spotykajmy się po domach, ale okazało się, że... Jakoś te kościoły domowe nie mają takiej siły przebicia, jak na przykład te tak zwane mega kościoły. Która forma jest właściwa? Czy mega kościoła, czy grupy domowej? Ja myślę, że obie. Obie formy gromadzenia się powinny być w kościele. Pierwsza pozwala docierać na, do ludzi z zewnątrz, pozwala na pewną anonimowość, Ktoś przychodzi nowy tutaj na to miejsce, on nie, on nie ma ochoty na to, żeby ktoś go wziął w obroty i go wypytywał o jego życie, prawda? On chce zobaczyć, co to za jedni, tyle się o tych sektach mówi i tak dalej, więc anonimowość nie zawsze jest czymś niewłaściwym dla ludzi z zewnątrz. To jest miejsce dla ludzi, którzy jeszcze się nie deklarują i nie muszą się deklarować, którzy się przyglądają. Natomiast forma grup domowych pozwala na bliższe relacje, jakby na wejście w życie jednego, i drugiego człowieka, to jest węższa grupa, to jest grupa osób, które się, przyjaciół, które się znają. Mieliśmy przykład grupy Adasia, która nam usługiwała, prawda? I to jest ta również ważna część życia Kościoła. Więc kiedy mówię o frekwencji, o zgromadzaniu się, to mam na myśli te dwie sfery. I ja Ci powiem tak, że Bóg tak to ułożył w Kościele, że On nie przewidział chrześcijan pustelników, Oderwanych od Kościoła. Tak to jakby sformatował, czy też zaprogramował nas wszystkich, że żeby doświadczyć pełni błogosławieństwa, to potrzebujemy spotykać się nawzajem, to potrzebujemy gromadzić się nawzajem. Wiecie, pewnych rzeczy nie otrzymasz poza, poza Kościołem. Jeśli nie, nie pojawiasz się na nabożeństwach, sam okradasz czy, czy też na grupach domowych, bo to też jest istotne, to nie chodzi tylko o, o nabożeństwa, sam siebie ok jakby okradasz z pewnych rzeczy. Więc Bóg Ci chce błogosławić, ale daj Mu możliwość błogosławienia. Pojawiając się na nabożeństwach, pojawiając się na grupach domowych, ja myślę, że to jest ważne, wiecie, ja wiem, że w tygodniu mamy mało czasu. Ale wierzę, że wystarczy pewne rzeczy tylko zorganizować, żeby korzystać z grup domowych. Fajnie, że wyciągasz pewne rzeczy z grup, z nabożeń, z niedzielnych, okay, ale jest jeszcze więcej na grupach domowych czy w służbach. To są te dwa miejsca, gdzie Bóg chce nas błogosławić. I wiecie, fajnie, że szukasz Bożej obecności w modlitwie, Bożej obecności w słowie, ale czy szukasz Bożej obecności w drugim wierzącym, w którym mieszka Chrystus? To jest tak samo ważne, to jest tak samo istotne, jak trwanie w Słowie, jak trwanie w modlitwie. I przeczytajmy sobie Hebrajczyków 10, 24, 25. Ja może przeczytam to w wersji interlinearnej, bo ona mi się bardziej podoba. Wers 24. Dostrzegajmy, zauważajmy jedni drugich, żeby pobudzić, wyostrzyć, sprowokować wzajemną miłość, a to doprowadzi do zbudowania pięknych dzieł. Więc idea tu jest taka, ten wyraża taką ideę, że w Kościele powinien być taki klimat, aby każda jedna osoba, która funkcjonuje w tym Kościele, czuła się zauważona, czuła się doceniona, czuła się szanowana i doceniana. Oczywiście różne są charaktery, zdarzają się osoby, którym nie zawsze się dogodzi, prawda? ale generalnie tendencja Kościoła powinna być taka, że bez względu na, na to, jaką liczbę ten Kościół ma, czy to jest 100 osób, czy to jest 5000 osób, powinna być taka możliwość, aby każda jedna osoba w Kościele czuła się włączona w, w ciało Chrystusa, po prostu. I dalej werset 25. Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy, i to tym bardziej im wyraźnie widać, że zbliża się ten dzień. Ten dzień to oczywiście dzień powrotu Jezusa. I tutaj słowo zebrania, spotkanie jest uwi, u, użyte słowo episynagogen. Od tego pochodzi lub też z tym związane jest słowo synagoga. I wiecie, episynagogen to jest rozumiane jako dosłownie, jako dosłownie spotkanie się, face to face. To nie jest kontakt telefoniczny, to nie jest kontakt mailowy, to nie jest... Obecność duchem, jak, który, jak niektórzy mówią, no nie byłem w ciele, ale jestem obecny duchem. Wiecie, kiedy Paweł to pisał, to miał na myśli to, że on bardzo chciał być z wierzącymi, czy to w Koryncie, ale przez to, że był te 300 czy 400 kilometrów dalej, po prostu nie mógł być. I wiesz, kiedy ty nie możesz być na nabożeństwie, czy na, czy na grupie domowej, nie wiem, jesteś w pracy na przykład, prawda, pracujesz sobie, patrzysz dziesiąta, i myśli sobie, o, oni już zaczęli. Ciekawe, kto tam prowadzi. Ciekawe, czy Grzesiek znowu się pomyli na gitarze, nie? Ciekawe, czy, czy znowu ktoś zafałszuje. I wiesz, kiedy ty żyjesz, kiedy twoje serce jest w tym, to to można powiedzieć, że jesteś obecnym duchem. Generalnie to słowo obecność przede wszystkim oznacza właśnie obecność serca w tym. Więc jeśli Ci się zdarzy nie być na nabożeństwie, bo coś Ci wypadło, albo po prostu nie możesz, ale Twoje serce jest w tym Kościele, to Ty jesteś obecny. Ale, ale nie nadużywajmy tego i nie mówmy, jestem obecny, będę obecny duchem, chociaż nie ciałem, w czasie, gdy nam się po prostu nie chce przyjść. I wiecie, tu jest właśnie mowa o zwyczaju. I wiecie, że Jezus też miał pewne zwyczaje? Wiecie, bo się mówi, że... Jezus łamał schematy i tak dalej, ale prawda jest też taka, że On miał pewne zwyczaje. W Łukasz 4,16, Łukasz 4,16, tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Widzicie, Jezus miał zwyczaj, pojawiania się na zgromadzeniach. Mało tego, mi się podoba właśnie ten przekład, bo tu jest mowa o tym, że po pierwsze Jezus był aktywny, On się zgłosił do tego, żeby do, do czytania, więc chciał coś wnieść, ale też mi się to podoba to, że to nie była postawa typu, no ja jestem Bogiem, ja tutaj będę mówił, prawda, tylko On się podporządkował pewnemu zwyczajowi w synagodze. On się zgłosił do tego, żeby być wysłuchanym. Tak więc, Naśladujmy Jezusa i miej ta, miejmy taki zwyczaj, jaki On miał, czyli zwyczaj obecności na nabożeństwach. I wiecie, czasami się mówi, że nie liczy się ilość, tylko jakość. Wiecie, ja nie zgadzam się z tym. Liczy się i ilość, i jakość. I wiecie, jeśli ilość połączy się z jakością, to się mogą tworzyć fantastyczne rzeczy. Wiecie, dla mnie jest istotne, czy na nabożeństwie, ja myślę, tym bardziej dla Boga jest istotne, czy na nabożeństwie jest 58 osób, czy 73 osoby. Myślę, że dla Boga jest istotne, czy jest 72, czy 73 osoby. Więc pierwszym krokiem jest oczywiście to, żebyś po prostu się pojawiał na nabożeństwie, pojawiał się w zgromadzeniu, zaangażował się w grupę, podjął właśnie czasami może wyzwanie, bo to rzeczywiście żyjemy w takich czasach, gdzie ciężko w tygodniu może znaleźć czas, ale ja, ja zapewniam Ci, że warto, warto. Kto już w takiej grupie uczestniczy, możesz się zapytać i usłyszeć to samo, że warto. Ale właśnie super, że się pojawiasz, ale dołącz do ilości jeszcze jakość. I teraz co to znaczy, że możemy podnieść jakość? Po pierwsze, nie spóźniajmy się. Wiecie, to jest fascynujące, jak ja stanę tutaj na scenie, punkt dziesiąta, patrzę gdzieś 20, 30 osób jest myślał. jajku, jaki pomór, co się stało? W tym czasie stroję gitarę, gdzieś tam przygotowuję się do, do uwielbienia, coś tam jeszcze może ustalam. Chcę zacząć, podnoszę oczy, razy dwa. coś się stało? Pomnożenie. Wiecie, to, to nic innego jak po prostu spóźnienie. I wiecie, tu nie chodzi o to, że ja będę się teraz chciał jakoś wyżywać, czy mam pretensje do kogoś, czy, czy jestem zły. Nie, nie ma, nie ma ani w tym śladu, tylko wiecie, jeśli ktoś się spóźnia, to wnosi pewne zamieszanie. Ty myślisz, że tracisz pięć minut nabożeństwa, ale ty tak naprawdę tracisz te pięć i kolejne 10, ponieważ zanim tu wejdziesz, wiesz, się rozpłaszysz, zorientujesz, ogarniesz, co tu jest, o co chodzi i tak dalej, to mija kolejne 10 minut, ty zaczynasz wchodzić w uwielbienie, a uwielbienie za chwilę się kończy. Tracisz, po prostu tracisz. Wiecie, tak samo ktoś wchodzi i kilka osób, czasami jest taki szmer z tyłu i wiecie, ja, ja nie sądzę, żeby to komuś pomagało. Ktoś tam się wita jeszcze, ktoś tam ściąga płaszcz i wiesz, ty myślisz, że wchodzisz na paluszkach, ale to brzmi jak gong. I tak jak mówię, mi nie chodzi o potępianie kogokolwiek, kompletnie mi nie chodzi o to, wiecie, ja kiedyś myślałem, że spóźnianie się to jest problem godziny, że tak się zastanawiam, może z 10 na jedenastą, żeby przełożyć, ale wiecie, po pewnym czasie ja zrozumiałem, że to nie chodzi o godzinę, to chodzi o nawyk. Jesteś w stanie być przed dziesiątą, punkt dziesiąta i czasami wiecie, jak tutaj bracia odpalają to odliczanie, to sobie tak myślą, a przesuniemy te parę minut, no bo to ludzie i tak się spóźniają, prawda i tak dalej, wiecie, ja się nie zgadzam z tym. Kiedy ja prowadzę, staram się odpalać równo dziesiąta, wiecie, wiecie dlaczego? Po pierwsze dla szacunek do tych, którzy przyszli na czas lub przed czasem, po drugie ze względu na szacunek do tego, który, o którym jest napisane, że nigdy się nie spóźnia. Więc ja zachęcam Cię do tego, żebyś po prostu te 10-15 minut, ja wiem, że życie jest zajmujące, prawda, że, że parę rzeczy czasami przeszkodzić i tak dalej, ale ja Cię zapewniam, że to jest bardziej nawyk. I jesteś w stanie, jesteś w stanie być tu na czas. Jesteś w stanie po prostu być przygotowanym tak, że kiedy zaczynamy, to już od razu o 10 wchodzisz w to, co tutaj jest. To jest jedna kwestia. Druga pytanie... Czy cały czas jesteś obecny, kiedy jesteś tu obecny? Co mam na myśli? Mi się czasami zdarzało spotkać z kimś, jakimś interesantem, prawda, czy, czy tam współpracownikiem, rozmawiamy, rozmawiamy, prawda, ja mu coś tam mówię, a on, widzę, że on, on, on tam grzebie w komórce. Wiecie, co ja wtedy robię? Ja po prostu milknę, nic nie mówię dalej, bo sobie myślę w ten sposób, ten, ten facet nie jest tutaj w tej chwili obecny, on gdzieś tam krąży, więc jaki sens, żebym ja tam miał coś do niego mówić. Prawda? Jak On się po prostu ogarnie, aha, aha, i wracamy do rozmowy, prawda? Ja myślę, że Bóg czasami w podobny sposób może działać. Kiedy jesteś tutaj obecny, wiecie, my mamy tendencję do tego, żeby prowadzić dialog wewnętrzny, prawda, sobie, i w dwóch kierunkach, albo do przyszłości, na przykład co będzie na obiad, co będzie jutro, co będzie w tym tygodniu, albo w przeszłości, a coś się zdarzyło wczoraj i tak dalej. Ja ci zachęcam, żebyś wyćwiczył się w taki sposób, żeby przez cały ten czas, który tu jesteś, być tu i teraz, skupić się na jednej rzeczy. Pilność, którą, o, o którym czytamy w Starym Testamencie w, w Księdze Przysłów, w przypowieści Salomona jest wiele o pilności i o tym, że pilność przynosi rezultaty. Pilność to jest nic innego, tylko skupienie się na jednej i tej samej rzeczy. Wiecie, mnie fascynuje to, że kobiety są w stanie ogarniać, rozmawia przez telefon ogląda telewizję i, i jeszcze może pracuje właśnie. Wiem, że, że u kobiet jest to w jakiś sposób możliwe, ale wiecie, ja wierzę, że skupienie się na jednej rzeczy, na nabożeństwie na czy na zgromadzeniu dotyczy i jednej i drugiej płci. Facetowi to jest bezwzględnie potrzebne, bo nie jest w stanie się, że tak powiem, na, na kilku rzeczach naraz skupić, ale wiecie, jeśli się wszyscy razem skupimy na jednym, na Bogu, na tym, co robimy, to to przynosi większe, większe, lepsze, obfitsze owoce. To przyniesie jakość. Po trzecie, zadbaj o rozwiązanie konfliktów, jeśli masz z bratem czy siostrą, zanim przyjdziesz na zgromadzenie. Ja, I znowu ja wiem, że to różnie bywa w niedzielę, różnie bywa w życiu, prawda? Zdążymy się pokłócić pięć minut przed, ale zrób wszystko, z, zrób wszystko, żeby dojść do porozumienia, do pogodzenia się, przed zgromadzeniem, przed nabożeństwem, tak byś miał wolny umysł do tego, aby, aby skupić się na tym, co tutaj jest, co, co tutaj się będzie działo. Wiecie, mnie od jakiegoś czasu jakby zafascynowało to, co Jezus powiedział w, w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale. Wiecie, my czasami myślimy, że jeśli ktoś ma coś przeciwko nam, to to jest jego problem, nie nasz. A Jezus powiedział coś innego. Jeśli ktoś ma coś przeciwko Tobie, odłóż swój dar, idź się z Nim pojednaj, porozmawiaj z Nim, o co, o co chodzi i dopiero później wróć i złóż dar Bogu. Więc nie lekceważmy sobie tego, że ktoś ma coś przeciwko nam. Może nie mieć racji, ale zrób ten krok w jego kierunku, żeby dojść po prostu do porozumienia, do pojednania, niech to nie będzie Ci obojętne. A gwarantuję Ci, że to pozwoli Ci nabrać jakości, i wziąć więcej z nabożeństwa, czy zgromadzenia, czy grupy domowej. I po czwarte właśnie jakość nabożeństwa to może jest bardziej do prowadzących, do kaznodziei, do grupy muzycznej. Wiecie, ja już dawno przestałem wierzyć w spontan. Jeśli coś ma mieć jakość, to to wymaga przygotowania. Zawsze. Jeśli chcesz dobrej jakości wysokiej jakości, to, co zawsze, to, to zawsze będzie poprzedzać solidne przygotowanie. Wiecie, Duch Święty nie został nam dany po to, bo czasami myślimy, a nie chce nam się coś robić albo no, jakoś nie mamy ochoty się przygotować i o, Duch Święty powieje, poprowadzi, prawda? Ale wiecie, Duch Święty nie został nam dany po to, żeby On odwalał roboty za nas, tylko On został nam dany, aby nas wspierać w tej robocie. Dlatego bądź człowiekiem, który który wierzy w przygotowanie i który przychodzi przygotowany, czy to na zgromadzenie, czy na zgromadzenie tutaj na, na nabożeństwo, czy to na grupę domową i idź zawsze z takim nastawieniem, że chcesz coś dać, chcesz coś wnieść. Nie skupiaj się na tym, że coś chcesz coś wynieść, a gwarantuję ci, że wyniesiesz z taką postawą, że chcesz dać, wyniesiesz jeszcze więcej dla siebie. Tak więc Generalnie podstawą, podstawowym kluczem jakości naszego, naszych zgromadzeń jest szacunek do siebie nawzajem. To z tego wynika, że jeśli szanujesz kogoś, nie będziesz się spóźniał. Jeśli szanujesz kogoś, to skupiasz się na tym, co on mówi. Jeśli szanujesz kogoś, to dbasz o to, żeby z, mieć z nim załatwione wszelkie sprawy. Jeśli szanujesz kogoś, to nie odwalasz hały, tylko dajesz to, co możesz wnieść w najlepszy sposób, w jaki możesz to zrobić. Kiedy właśnie połączymy ilość z jakością, to to będzie mieszanka wybuchowa. To to będzie coś, co będzie sprawiało, że my będziemy chcieli przychodzić na następne spotkanie, że będziemy myśleli o następnym spotkaniu. Wiecie, ja pamiętam takie zdarzenie z konferencji, pierwszy dzień, no i, i tam byli, tam, <głos》>, chodzili po pokojach ludzie i naganiali, no tych spóźnialskich, prawda, przychodzili 15 po i tak dalej. W jeden wieczór ci ludzie przyszli. Wielu się spóźniło, opowiem tak. Wiecie, tylko działy się takie fantastyczne rzeczy, że na drugi dzień to, to wszyscy byli na sali 10 minut przed, co najmniej. Później ci tak zwani naganiacze chodzili po pokojach. No nie ma nikogo, wszyscy przyszli. Wszyscy przyszli, bo zrozumieli, że mieli pewien zysk z tego, że kiedy przyjdą na nabożeństwo, doświadczą czegoś wspaniałego. Często nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie docenić czegoś, jeśli tego wpierw nie stracimy. Jeśli coś stracimy, dopiero wtedy doceniamy to, co mamy. Zdarza się tak? Wiecie, mi się zdarzyło przez to na przykład, że spóźniłem się, straciłem finansowo po kieszeniach. I zgadnijcie co się działo następnym razem, kiedy byłem umówiony na spotkanie. No, 10 minut przed byłem, nie przypuściłem okazji. Oby nie zdarzyło się nam nic takiego, co mielibyśmy stracić, prawda, ale weźmy po prostu sobie do serca, bez, bez jakichś przykrych zdarzeń, że warto, warto, po prostu być obecnym na nabożeństwie, jeśli możesz, warto zaangażować się w grupę jakąś domową, że warto się nie spóźniać, a wtedy będziesz błogosławionym przez Boga człowiekiem i będziesz błogosławieństwem dla innych też, to też jest ważne. To też nie jest kwestia tylko taka, że, że realizują się ci, którzy tutaj prowadzą, są w grupie muzycznej i tak dalej. To jest jakaś pomoc, wiecie, ale decyduje Twoja obecność, decyduje Twoja jakość, jakość Twojego zaangażowania. Każdy jeden, każdy jeden obecny na tym miejscu jest cenny. Każdy jeden mniej to strata. Amen? Amen.